Bo to będzie chyba najdziwniejszy podcast jaki w życiu mieliśmy, bo mamy specjalnego gościa, mamy, e, mamy faceta z CD Projektu, mamy pana z marketingu, a on jest niemy, on nie ma mikrofonu, będzie odpowiadał pisemnie nasze pytania, ale dobra, no, trudno, nie, no możesz myśleć wszystkich, poprowadź to, ja będę wiesz, takim, to będziesz ta, takim e, boże zapomnianym, to no, trudno, po prostu zapowiedz mnie ja dalej będę robił swoje. Ale to już, to, to już zaczynamy, już, już? zaczęliśmy dawno. Tak, to, to, już, to już się nagrywa? Tak, to już dawno. Aha, no to, no, to, no to witamy wszystkich w takim razie w tym, w tym specjalnym podcaście i może oddaję głos Robertowi. <głosy> jaka, jaka żmija. Ale byrnąłem, nie? Jaka wydra. O mój Boże, no wspaniale. Dobrze, w naszym studiu, bo tak się składa, że nasze studio, jak wiecie, mieści się w tej chwili w Krakowie. I tak się składa, że byłem w tej chwili, znaczy byłem tydzień temu na wycieczce w Warszawie. Potem byłem właśnie w Warszawie po to, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych i ze, ze Stanów Zjednoczonych udało mi się tutaj przeprowadzić takiego jednego gościa, jednego gościa, który mam, mam nadzieję będzie miał jakiś wpływ na, na polską scenę grową, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tę scenę od strony wydawców, nie od strony graczy. Mam nadzieję, że to jest ktoś, kto odpowie na nasze pytania, choć teoretycznie nie może, ponieważ jutro jest oficjalna konferencja, Konferencja CD Projektu, bo o, filmie, o firmie CD Projekt mowa. O firmie CD Projekt. O firmie CD Projekt mowa. Ale mam nadzieję, że odpowie na pytania, które będzie mógł. A mowa o nikim innym, jak o kimś, kto jest niemy, bo nie ma mikrofonu. Będzie odpowiadał na nasze pytanie pisemnie. Jest to Michał Miłosz z CD Projektu. Jest to pan z działu Marketingu. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ktoś to uwierzy? Tak się... Ta... Czekaj, muszę głos zmienić. Albo ty, czytaj właśnie. Tomek, ty będziesz czytał wiadomości Michała? To będzie tak, jakbym rozmawiał z Michałem. Nie wiem, czy jestem godzien, wiesz? Śmiało. Michał się zgadza, nie? Ktoś w to uwierzy? Jasne. O, świetnie, Michał. Boże, jak się super się z gada. gada. Może zacznijmy od tego, że... No, świetnie. Zacznijmy od tego, że prosiliśmy użytkowników o zadanie pytań tobie, a o wysłanie nam pytań. Dostaliśmy jakieś 20 tysięcy zgłoszeń, ale przefiltrowaliśmy, ale przefiltrowaliśmy wszystkie możliwe i zostało nam dosłownie kilka pytań i z tego powodu zadamy je właśnie teraz, te przefiltrowane pytania, więc Michał, czy jesteś gotowy? Tak. Świetnie, bardzo się cieszę. Śmichowy ten podcast, dobra, nieważne. Czekam na pytania. O, Boże, jakoś sam z siebie tak mówisz. Przed czas. Nawet prawdziwy Michał tego nie napisał, on przeinacza. A teraz ja robię za Michała, dobra, mniejsza. E, może zacznijmy od Wiedźmina 2, bo nie chcę. może szybko zacznę. Wiem, że wiedźmi, cała konferencja, większość konferencji jest zarezerwowana dla samego Wiedźmina 2, dlatego staram się e, poruszyć tematy, które jakby prawdopodobnie nie będą, e, nie będą, o których nie będzie mowa na samej konferencji. A temat, który chcę poruszyć to dubbing. Nasz tak, użytkownik Abdel, jego pytania akurat 10, tam 20 tysięcy zostały, przy... udało im się przedrzeć do naszego podcastu. I nie, właśnie może zacznijmy od tego, czy możesz, czy możesz cokolwiek powiedzieć, jak nie możesz, to i tak zadam te pytania. O, gratuluję Abdelowi. O, czemu ja mówię jako Michał? Tomek, ty miałeś... No przeczytałeś, no nie dałeś mi szans. Dobra, cofamy. Gratuluję Abdelowi. O, świetnie, Michał, jaki ty jesteś miły, prawdziwy marketingowiec. Dobra, w takim razie zaczniemy może od pytania... W eee, kwestii. <grych> no? Tak, ja to sobie w pierwszej ja to... osobie. Pierwszej osobie muszę to powiedzieć. Ma eee, głos jak z Startola, to chyba o mnie. Tak, ty masz powiedzieć to w pierwszej osobie. Oj, dobra, już. <grych> możemy. <grych> sytuacja jest taka, bo chodzi o dubbing, bo większość ludzi spodziewa się przecież Wiedźmina w polskiej wersji. Eee, chociaż z dubbingiem to jest różnie, takie była na przykład sytuacja z Two Worlds 2, ale w kwestii Wiedźmina, mam nadzieję, że oczywiście możemy spodziewać się dubbingu, jak było to w pierwszej części. Tak ogólnym pytaniem zacznę. Czy jest to jeszcze kwestia dosyć niewyjaśniona? Bo mamy dosyć szczegółowe pytanie, w kwestii. No to, możesz powtórzyć, bo Michał Kiciński nie odpowiadał w jakimś ukrytym źródle. Tak, bo tutaj dostaliśmy na, właśnie na czacie, że na to pytanie odpowiedział już Michał Kiciński dojrzało temu. Dubbing ma być. Distracted trochę. Multitasking, to oczywiście wiecie, bo też chcę kiedyś pracować jako taki fajny marketingowiec jak Michał. Jest moim Idolem małym. Cieszę się, że go zaprosiliśmy. To jest mój, mój mały idol, mój mały bohater, z którym mam okazję porozmawiać. Właśnie, co do aktorów, bo pytanie brzmiało, może zacytuję pytanie, czy Rozenek, Kunikowska, Kopczyński, Mikołajczak, Boberek, Brukowska, Zakrzewski, Szczęsny i tak dalej wrócą i czy będą w Wiedźminie 2? Więc z tego, co napisałeś, że mają wrócić starzy aktorzy, rozumiem, że cała ta obsada ponownie pojawi się w Wiedźminie 2. No i ponownie posłuchamy tych fajnych głosów z przekleństwami. No to już jest, jest napisane co? chyba, że zaangażowani co? będą aktorzy biorący udział w poprzedniej części, także. Ale nie powiedziałeś tego na głos. Nie słyszałem tego, <świet> świetnie. W takim razie Abdel, już wiesz, że ta sama ekipa będzie zaangażowana w produkcję. Widzimy na jeden, znowu będziesz mógł usłyszeć e, różne wersje wyrazowe słowa penis od najlepszych polskich aktorów, od Stablingu. Co ja o, jakie studio dubbingowe pracuje w tej chwili nad... Yy, jeżeli wiadomo, jak, jeżeli możesz u, ujawnić takie informacje, jakie studio dubbingowe pracuje nad, yy, nad Wiedźmieniem 2. I kto najlepiej... I, w szczegółów jest więcej w tym pytaniu. Kto reżyseruje? Czy prace nad polskim dubbingiem już ruszyły? Czy dopiero wszystko jest w fazie jakby przygotowawczej? No, Tomek. No, niestety, ale będę w tej kwestii milczał jak Czekaj, trzeba to prezentować dobrze. Ojej, Michał, to straszne. Czy to znaczy że milczysz w związku z jutrzejszą konferencją, czy nawet po jutrzejszej konferencji nie będziesz mógł nam ujawnić tych informacji. Proszę, powiedz nam. Bo ja właśnie robię, że... O, to ja... znaczy To słychać teraz jak Michał pisze. Jak już długa ta odpowiedź będzie chyba. Po jutrzejszej konferencji wiele rzeczy się wyjaśni. Gdzie konsolowiec.pl będzie na tej konferencji i również spóźni się elegancko na nią, tak jak to przystało na prawdziwych dziennikarzy i redaktorów. Dziennikarz i redaktor w tym wypadku w tej kwestii to samo, albo nie wiesza ale rozumiem, że chodzi tylko o sytuację jak studia dubbingowego, czy również nie możesz nam ujawnić informacji dotyczących, kto reżyseruje ten dubbing, czy prace już ruszyły, czy aktorzy dialogują, czy nagrywają swoje kwestie indywidualnie? Generalnie za jest za wcześnie, by ujawniać takie informacje. Czyli nic jeszcze nie ruszyło, przyznaj się, po prostu wszyscy siedzicie <śmiech> i nic nie robicie. Macie po prostu te swoje kartki. No, dostaliśmy potwierdzenie, tak. Świetnie. <śmiech> w takim razie usłyszeliście to jako pierwsi na konsolowiec.pl projekt chcę, że chcę, chcę, nic nie zrobi z Wiedźminem. Oni po prostu rysują te screenshoty. A, o, może mam małe pytanie, na chwilę odejdźmy od Wiedźmina 2, choć Wiedźmina 2 jeszcze wróci. I przejdźmy do bardziej takich ogólnych pytań. I najpierw pytanie co do twojej osoby. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Nie wstydzisz się jakby swojej własnej opinii. Pamiętaj, że twoja opinia reprezentuje również firmę, dlatego musisz się postarać. Jeśli powiesz coś, prawdopodobnie zostanie wyrzucony. Pierwszy raz konsolowic.pl spowoduje zwolnienie kogoś z firmy. Usłyszeliście tutaj, na konsolowic.pl. <śmiech> A, czy mam na pytanie? Oczywiście. Eee, cholera, tak długo je budowałem. Eee, chodzi o twoją opinię na temat polskiego dziennikarstwa growego. Co sądzisz o nim? Jak prezentuje się twoim zdaniem ogólne dziennikarstwo growe? Możesz wymieniać też inne redakcje, inne strony. Jak to wygląda dla ciebie w tej chwili? Pol polskie dziennikarstwo growe. Możesz porównywać do e, zagranicznego. Po prostu. Pytanie jest, zadał Kali, nasz chyba najbardziej talentowany pod względem lingwistycznym użytkownik. No Jak najbardziej w... mógł... uwielbiony przez nas. Tak, uwielbiamy. Kali, kochamy cię. No, <śmiech> Tomek. <śmiech> no, tak. ładne pytanie, aha. <śmiech> <śmiech> Może najlepszy wywiad <śmiech> <śmiech> w, w życiu przeprowadzałem. Może dlatego, że pierwszy. Generalnie polska scena dziennikarstwa działa prężnie. Aha, generalnie polska scena dziennikarstwa działa prężnie. No cóż, nie wydaje mi się. Znaczy, jeśli, chodzi, jeśli Kali liczą na jakąś polemikę tutaj, znaczy na jakąś dyskusję na ten temat, to oczywiście bardzo chętnie się włączę, bo w tej chwili uważam, że dziennikarstwo growe, a szczególnie redakcje, które są promowane i sponsorowane przez inne większe firmy, jak na przykład y, Poligamia, która jest w tej chwili pod skrzydłami Jegory, to uważam, że to jest cholernie niski poziom i osobiście bardziej jestem za propagowaniem, mm, za propagowaniem blogów growych, takich jak konstrowist.pl, niż typowych stron takich czysto informacyjnych, które starają się być na siły obiektywne, co moim zdaniem no, trudno. i tak to jest niemożliwe w dziennikarstwie. I to są strony typu gry online, poligamia, moim zdaniem powinny być mniej ważne od blogów i same blogi powinny się wywyższyć. O! Czy byś chciał coś dodać, Michał? Mam kilka magazynów drukowanych i portaligrowych, które są na poziomie konkurencyjnym w stosunku do zachodnich przedstawicieli. Tak szczerze, bo ciekawie twoja opinia, bo jak mówiłem, bardzo boli mi na przykład poziom poligami. Powiedz mi, ciekawie mnie właśnie, jaki wymienisz serwisy i gazety, które konkurują w stosunku do przedstawicieli. Tylko tak szczerze, nie tak, że no ale dobra, my współpracujemy z nimi, nie uprawiasz kryptoreklamy. No to możesz powiedzieć, to, yy, to pismo. <ścoughs> tak, tak, wy jesteście najlepsi. O, dzięki Niko, wiedziałem, że się na tobie nie zawiodę. Ale tak szczerze, powiedz, chodzi o pismo z płytą w nazwie, bo jeśli tak, to chyba skończę tę rozmowę zaraz. Nie, tak szczerze, od siebie. Już nie mówię, że skończę. Śmiało. Już nie mówimy o kryptoreklamie. Chodzi o twoją własną prywatną opinię. Bo jesteś tu semi-oficjalnie. Przeczytaj dwa wykrzykniki. semi co to znaczy? Tak, tak się da. W sensie, że część wywiadu jest przeprowadzana jakby w odniesieniu do całej firmy, a część jest przeprowadzana do ciebie. Czyli na przykład punkt widzenia kogoś z branży growej, tak? daj mi się, że taki był. Cholera. Czyli nawet nie, nie, nie, za, nie zaproponujesz, nie powiesz. E, powiedz mi inaczej. Czy twoim zdaniem, dobrze, ale mi chodzi już teraz o prasę drukowaną, bo to dla wszystkich teraz, bo cholera, to będzie najgłupszy wywiad, bo Tomek tego nie czyta. Bo no bo tak jest... dziwnie, w, w, w, w podwójnej roli. bo ja tutaj też się... e, Michał w tej chwili mówi, że my jesteśmy najlepsi i że nie ma ochoty jakby wypowiadać się z tymi oficjalnie. I moje pytanie teraz brzmi do Michała. Wydaje się, że już nikt e, tutaj nie będzie w stanie go jakby za to ścigać. Michał, jeśli chodzi o prasę drukowaną, czy twoim zdaniem mm, najbardziej popularne pisma są tymi najlepszymi konkurującymi z zachodnią prasą? E, o, Michał, chyba chcesz coś powiedzieć. <grym> e, ujawniłeś mi przecież, że wchodzicie na rynek prasy drukowanej. Tu ja już się Ale... nam e, co? Właśnie, <grym> <grym> <grym> co ty nie wiem. <grym> <grym> Patrz, jak to brzmi. Gazeta konsolowiec.pl, będą mi klikać. E, pismo z CD w nazwie mi się naprawdę podoba. Jeszcze nie kończymy, mamy kilka pytań. Krótko mówiłem, że krótko zajmiemy, ale co do tego pytania, e, no nie zgadzam się z tobą twoją opinią, ale każdy ma swoją opinię. Moim zdaniem w tej chwili szybko powiem, nie wiem, co Tomek sądzi, ale to ja przeprowadzę wywiad Tomek tylko robi za twój głos. E, jeśli chodzi o to, co mamy w prasie, Przynajmniej się nawet zajmie, oczywiście. Ja tylko przedstawię swoje zdanie, twoje zdanie również przynuję. Je. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o gazety, jeśli chodzi o prasę grobową, w tej chwili w Polsce prasa growa umiera. To jest taka powolna śmierć i no w zasadzie... Ostały się tylko te redakcje, które mają pieniądze i utrzymuje się na rynku tylko ze względu na swoich stałych fanów, którzy zaufali marce ileś tam lat temu, i nie chcą się tak naprawdę rozsta rozstawiać ze zwykłego przyzwyczajenia. Raczej to znaczy mamy Zgad monopol. Tak, zgadzam się z tym właśnie, że mamy raczej monopol, i kiedy prawdziwy monopolista w kwestii prasy upadnie, co jest moim zdaniem nieuniknione ze względu na coraz bardziej zły po poziom, coraz pogarszający się z każdym, poziom, z każdym miesiącem poziom gazet, gazety, to nie wiem, co wtedy zostanie, chyba tylko drogi no, growe internetowe, bo znaczy, o ile w tej chwili pismo najpopularniejsze na rynku ma dość silną pozycję, o tyle z, z każdym miesiącem traci swoich fanów, a nowych raczej nie przybywa i w tym jest tak naprawdę problem. I bardziej niż na tekstach, prawdopodobnie opiera się w tej chwili na pełnych wersjach dodawanych do gazet. Wow, jaka nam moda rozmowa wyszła, raczej monolog. No, no monolog no właśnie. twój właśnie. <laughs> Michał, jesteś wspaniały. Inspirujesz. Słusznie... O, no. Służ, słusznie prawisz, tak? No to ja już powiedziałem, że to, to, to jest. <laughs> tak szczerze mówisz, czy po prostu mi tutaj słodzisz teraz, żeby. Nie, Lubię cię słuchać. Takie mądre tezy, o, A tezy głosisz. I rozumiem, że za rok widzimy się na spotkaniu wstępnym w kwestii mojej pracy jako PR w CD-projekcie. Nie. <laughs> Następne pytanie. Eee, słuchaj. CD wiem, że na konferencji będzie ujawnionych dużo nowych informacji, ale to bardziej kwestii nowych tytułów niż waszego kierunku, kwestii przyszłości i pytanie brzmi to również, pytanie od Kali'ego, zresztą dosyć pasuje ksywka, eee, jakie są wasze plany na przyszłość, bo nie wiem, czy będziecie cokolwiek ujawniać, jeżeli tak, to pozwolę zachować milczenie, jeżeli nie, to jakby możesz powiedzieć, jakby wyglądał przyszłościowy rozwój firmy, jakby to wyglądało w najbliższym czasie, czy zamierzacie bardziej w tym samym kierunku podążać kwestii wydawania gier, czy może na jakieś nowe wody się zapędzicie, że tak ładnie powiem. Śmiało. Pisz tym ołówkiem po Skype'ie, proszę. Co do planów biznesowych, wolę zostawić to dyrektorowi naszej firmy. Czyli rozumiem, że jeżeli jutro przyjdę z dyktafonem w roli komórki i będę miał okazję porozmawiać z tobą lub z dyrektorem biznesowym w CD projektu to uzyskam ewentualne informacje na pytania, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi dzisiaj. Bo no słuchajcie, ludzie, którzy tego słuchają, czyli całe 350 tysięcy osób no Rozumiecie, że tak działa marketing. W pewnym momencie nie można pewnych rzeczy powiedzieć. Trzeba jednak czekać dzień lub dwa, aż dane informacje no, nie będzie top secret. To ja może powtórzę, co do planów biznesowych. Wolę zostawić to dyrektorowi w naszej firmie, natomiast mogą zdadzić tytuły największych hitów z 2011 roku. O, to wspaniale. Wow. Tak, nasz dyrektor chętnie odpowie ci na pytania. Wolniej czy ty? Umiem. Przekaz live z konferencji można obejrzeć na gazeta.pl Kryptoreklama I... znowu. Będą nam płacić. I podobno można też obejrzeć na stronie ipoligamia.pl, <śmiech> czyli naszej ulubionej stronie inaczej. I na cdprojekt.pl chyba jeszcze z tego co wiem, tak? Dla zainteresowanych. Czyli podaję jeszcze raz adresy, na których można obejrzeć konferencję na żywo. Każdy, kto będzie chciał zobaczyć moją piękną twarz, jeżeli będzie filmowana widownia, będzie miał taką okazję w przypadku konferencji, części konferencji dotyczącej Wiedźmina 2. Są do strony gazeta.pl i poligamia.pl. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądam śmiało może będę nieoglony, to nawet nie w się tego. cel Projekt rządził to. Mam jeszcze dwa pytania, ale jedno dotyczy Wiedźmina i jestem niemal pewien, że na nie w tej chwili nie odpowiesz, bo jestem pewien, że pojawi się odpowiedź na konferencji. Masz widzę, że nie jest na szkło. Tu się Jasne. zgadzam. Tutaj tak prywatnie od Ciebie, jako, jako Tomek powiem, że tu się zgadzam. Nie wiem dlaczego. Powie, powiedzcie dlatego tak, dlaczego tak sądzicie. Jasne, porozmawiajmy o mnie. Mamy w CD CDP, porozmawiajmy o mnie. Dlaczego nie, może, ma... może przejdźmy już do tych pytań, co? Nie, nie, nie, jak chcę usłyszeć jak nie, przejdźmy, przejdźmy. Nie, słucham, słucham. parcie na szkło. No parcie na szkło, to wiadomo, Niech że masz pisze. parcie na szkło. No, przejdźmy dalej, to, to się zgadza. <sum> Dobra, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o pytanie, lubię parcie na szkło, lubię, lubię rodzić na szkle. Jeśli chodzi o Wiedźmina 2, zwracamy do Wiedźmina 2, po prostu powiedz, czy, chcesz, czy możesz odpowiedzieć na to pytanie, czy nie. Czy Wiedźmin 2 w ogóle pojawi się na konsolach? Bo to czy kiedy, jeżeli już, prawdopodobnie dowiemy się jutro w trakcie konferencji CD Projektu, na której będę znowu A... jutro odpowiedzi. Czyli nie możesz nawet powiedzieć, czy gra w ogóle pojawić się na konsolach, bo z tego co wiem ostatnio... Przykro mi, ale nie mogę. Szkoda, bo Pan Kiciński z tego co mnie tam mówi, że gra rzeczywiście pojawi się na konsolach. Inaczej, możesz przytoczyć poprzednią wypowiedź na temat stanowiska CD Projektu w sprawie widzimia dwa na konsolach? I to czy wszystko nawet... stanie się jasne. Piszący ołówek na Skype bo to jest ta konferencja, to ja przeczytałem. Już. Eee, rozumiem, czyli mo możemy dalej lecieć z pytaniami, bo zaraz skończą się to oficjalne pytania od userów i tak sobie porozmawiamy, jeśli masz chwilę, bo fajnie będzie porozmawiać z kimś, kto robi jednak w tej branży, tak samo jak ja, <śmiech> czyli rozumiem, że wszyscy lubię ze mną rozmawiać. A ostatnie właściwie pytanie eee, na dzisiaj, jeśli chodzi o to oficjalne pytania od eee, użytkowników. <śmiech> <śmiech> no, zadawaj to pytanie. A, coś napisał. No, ale to już dobra, możesz kontynuować. Jakby, byłoby miło jakbyś wszystko czyli to, to, by było wiadomo, że... Ale ty i połowę tekstów zjadasz, więc po co ja mam się odzywać? Spadek. Ostatnie pytanie brzmi... O, Ołówkiem coś, coś pisze. Coś pisze na Michał Ołówkiem. Michał Miłosz, przypominam. Usłyszycie kiedyś o tym nazwisku jeszcze? To ja od jednego aktora. O. No, słuchaj, ktoś się musi wyrabiać, jak jedna nie daje rady. Szczególnie ktoś, kto zapomniał mikrofonu. Mua, mua, mua, mua. Dobra, pytanie brzmi: czy firma, czy CD-Projekt planuje kiedykolwiek, czy to w przypadku CD-Projektu Niebieskiego, czy planuje wydać gry na konsole Nintendo? Cóż, chyba robi, więc nie wiem skąd to pytanie. I w przypadku CD-Projektu Red, czy planuje stworzyć jakiekolwiek gry? Ja też. Czego chyba to dotyczy? Nie wiem, ale przeczytałem. Gry na Wii wydajemy od jakiegoś czasu. Boże, ty masz taką dykcję. Niemożliwe, żeby Michał miał taką dykcję. Postaraj się bardziej. Gry na Wii wydajemy już od, od jakiegoś czasu. Teraz... Ja przej przejdę płynnie, bo znowu, teraz przechodzimy znowu do twojego prywatnego stanowiska. Yy, można z odniesieniem do firmy. Powiedz mi, jak w tej chwili widzisz... Yy... O, no. yy, teraz premiera Pikniki i wiem, ja mam bardziej radiowy głos z pewnością. Wierzymy to. Na pewno twoje pisanie pokazuje nam, jaki masz radiowy głos. Zgadza się. E, jeśli chodzi o epikniki, czekam osobiście na tą bo całkiem fajnie wygląda. Choć nie mam mówi, ale bardzo bym chciał sprawdzić. Kto wie, może na konferencji dostanę taką szansę. Choć się spóźnię. To ekstraktur. Prawdziwy marketingowiec. Polecam. Prawdziwy marketingowiec. E, ale jak sam widzisz, osobiście rynek ich w Polsce w tej chwili. Gdybyś, powiedzmy, ty stał, byś był takim zwykłym szarakiem, który stoi przed, w tej chwili już kilka lat po, premier, po premierze Wii który stoi przed wyborem kupna Wii możesz, jeżeli chcesz podlizać się reszcie firmy, możesz zachęcić powiedzmy, no, Wii jest wspaniały, bo na przykład CD Projekt wydaje takie, takie i takie gry, śmiało, popisz się widzisz co zrobiłem, popisz się, on na klawiaturze pisze Aha. spytne Sp spytne, wiem spytne, spytne spytne. No, to świetna konsola, ze względu na sposób w jaki używamy Contour Co się zgadzam absolutnie z Michałem Zdecydowanie ruchem to ekstra sprawa. Choć oczywiście mam nadzieję, że w końcu uda mi się wrzucić te wszystkie moje nowe pseudo bo... Natomiast sam rynek jest bardzo mały. O, to czyli coś będzie jeszcze dalej. Myślałem, że ja po prostu powiem a ty cały całego opowiec. Śmiało, no. niech, niech mówi Michał. Czyli sam rynek U jest bardzo mały, co jest prawdą, no niewielu ludzi w Polsce ma U, choć ta liczba rzeczywiście rośnie. I gry na UI sprzedają się w znikomych ilościach. I ta sama chyba sytuacja jest przy DS-ie, prawda? Choć przy ds w Polsce jeszcze przeszkadza fakt, że To szkoda, łatwo, że dość łatwo, no niestety, spiracić samo samego DS-a, co jest trochę smutne. No szkoda, szkoda, wielka szkoda. Wszystko Nintendo, bo Nintendo jednak zasługuje na taki szacunek. szczególnie jeśli chodzi o ostatni końców. Piracenie jest złe. Boże, jaki fajny response time. I Boże, chciałem coś powiedzieć. A, i nie, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, tak ma, mało szybko polemikę zróbmy. Tak ma, małą dyskusję, Czy mówię polemikę. E Powiedz mi, czy twoim zdaniem, bo ja osobiście dłuższy czas na tym myślałem, e sama idea, jeśli chodzi o konkurowanie z Wii, sama idea Kinecta i mowa nie ma większego sensu, ze względu na to, że sam sukces Wii nie opiera się na kontrolerze ruchu, ale również na sposób, w jaki gry go wykorzystują, na gry, które od samego początku powstają z myślą o właśnie kontrolerach ruchu, które nie są tytułami czysto casualowymi, które nie są tytułami czysto na przykład e, takimi jak e, Wii Sports albo Wii Fit, tylko są normalnymi grami, które od początku są zaprogramowane, by sterować mi nich ruchem. Kiedy na przykład na Kinectie albo w przypadku MUwa, albo mamy tytuły, które są chorowymi grami, do których dodana jest obsługa MUwa Kinecta, znaczy Muwa w tym wypadku, Albo na Kinekcie mamy czysto casualowe gry typu Kinect Sports. Właśnie to mnie ciekawi, jak twoim zdaniem wygląda e, w tej chwili sytuacja, jak wyglądają nadzieje, jeśli chodzi o nadzieje na sukces Kinecta i Move, które starają się konkurować bezpośrednio z Wii i czy ma to jakikolwiek sens? Czy po prostu zgadzasz się ze mną? Uważam, że ma. Ej, dlaczego? Bo w tej chwili, jeśli chodzi o politykę, jak ubiera Microsoft i Sony ze swoimi kontrolerami, moim zdaniem nie ma większego sensu. Boże, chcę poznać twoją sytuację. Patrzcie. Człowiek z branży mówi. Będziecie mieli wieści z branży. Człowiek "Prawdziwie, który się tym zajmuje. To twój pogląd. Tak? tak, to mój pogląd, dlatego nie potępuje. Ale powiedz tak szczerze, bo ty masz jakiekolwiek konsole? A jakie? O, odpisał mamy. Wiem, że tak dziwnie wygląda. jakby, znaczy Można się wymyślić co odpowiedzi czasem. Dlaczegoś I w tej chwili powiedział nam Michał Miłosz, że ma PlayStation 3 i Xboxa 360. Powiedz mi, dlaczego nigdy nie przyznałeś się do tego, że masz te konsole? Zawsze ci, tyle czasu rozbawiamy i nigdy nie dałeś mi swojego taga i PSN. E, Michał odpisał, bo nikt nie pytał. Świetna sprawa. Ale tak szczerze, mając obie konsole i mając pieniądze, bo mam, że zarabiasz trochę, choć oczywiście nie możesz, nie możesz tego ujawnić, to jest jasna sprawa. Miliony monet, odpowiedział Michał Mimusz. Możemy głos zmienić. Miliony monet. Aha, świetnie. Ale... Powiedz mi, czy naprawdę chcesz kupić i Kinecta, i Move, albo którykolwiek z tych kontrolerów, bo osobiście miałem okazję grać na Move i to nie jest nic fajnego. To jest... Już tyle czasu minęło od premiery, a polityka Sony jest taka sama. Dajmy im sprzęt, ale o grach pomyślmy później. I tak naprawdę w tej chwili korowych tytułów, takich normalnych tytułów dla nas graczy, które obsługują Move, to jest 8, tak? Sześć? Coś w ten desen. Dud, dajmy Sony troszkę czasu. Słuchaj, mieli pa Pamiętasz, co z PSP zrobili? Była taka sama sytuacja na początku z PSP. Wierzy zarówno w Move i Kinect. Dzwoni nasz ko kolega, kolega redakcyjny. To się wytnie. Aż odbiorę. Cześć, chcesz powiedzieć coś do pana z Projektu? Dobra, dzięki za info. Ja lecę, cześć. Dobra. Klaps. Uważam, że gracze będą mieli mnóstwo frajdy z obydwu technologii. Naprawdę w to wierzysz? Boże, jaki ty jesteś naiwny. Patrząc na aktualny rozwój sytuacji ja rozumiem, że na takie rzeczy trzeba trochę czasu bo tak samo było z Wii jeśli chodzi o to, o fajne gry, które pojawiają się na Wii to jednak też wymagało trochę czasu, ale sposób w jaki to się rozwija w tej chwili nam mówi Kinect o oh, mój oh, Boże to jest coś strasznego w tej chwili Michał pisze ołówkiem dosyć taki leniwy podcast co to analizujesz się na antenie A, wiesz, tu i tam, jak mam okazję może chcesz dołączyć w sensie będziesz na klawiaturze nie, to nie łaski bez. Już powoli kończąc, bo niestety nasz marketingowiec ma mało czasu, i jest dość zajęty przed jutrzejszym dniem, bo twierdzi, że poziom rozmowy jest bardzo słaby. To może przejdźmy bardziej do, do spraw. Może wiem, poruszę sprawę, która ostatnio bardzo często dzisiaj się na usta polskim graczom. Jest to sprawa, na którą na pewno się ucieszysz, jak tylko wypowiem tę nazwę. Dwuczłonową nazwę z dwójką na końcu. Mam nadzieję, że domyśliłeś się, o jaką grę chodzi. E, tak! Chodzi oczywiście o ty Worlds 2, czyli Dwa Światy 2, polską grę Reality Pump. Wydawano w Polsce przez CD Projekt i była taka sytuacja, e, niestety niewielu zrozumiało, co tak naprawdę się stało, dlatego te, teraz mam nadzieję, postaramy się to wyjaśnić. Była sytuacja dość przykra, mianowicie tuż przed premierą gry w Polsce okazało się, że Polacy nie dostaną edycji kolekcjonerskiej gry i ta wiadomość była ogromne poruszenie. Tak, bo po mam tylu kolekcjonerów u nas, u nas w Polsce. No i pytanie dlaczego? Kto jest winny? Bo, bo gracze winią CD-projekt, CD-projekt e, dzieli broni się na forum, ale tak naprawdę no, nie ma jakby jasnego zarysu sytuacji. I czy w miarę możliwości, bo rozumiem, że chroni mnie tutaj miejsce zawodowa, mógłbyś określić ewentualnie winnych, ewentualnie wyjaśnić sytuację w miarę możliwości. Wiem, że kłopotliwe pytanie, ale jestem dziennikarzem, tak? Jestem czy nie? Mi się wydaje, że nie. <laughs> Jestem dziennikarzem, jestem dziennikarzem, redaktorem konsolowy.pl sytuację wyjaśniliśmy na stronie CD Projekt. Tak, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że dalej, niestety, no to jest dość skrócone. Więcej nic nie powiem. Także jeśli ktoś dalej wątpi w to, że CD Projekt jest niewinny, niech wejdzie na stronę i sam trzeba wyjaśnienia, bo oczywiście sam ze sprawą starałem się zapoznać. Tak się składa, że, no cóż, kwestia edycji kolekcjonerskiej stoi bardziej po stronie globalnego wystawy, który, wydawcy wystawy. Wydawcy, Mogę jedynie zagwarantować, że jesteśmy niewinni. Wydawcy światowego, który ma świetną nazwę na Z, której nie pamiętam. I to no, jego zła wola zdecydowała, że w Polsce nie ma edycji kolekcji Two Worlds, dwa nic nie będzie. E, przepraszam, ale naprawdę muszę iść. Jasne, nie ma sprawy. Rozumiemy sprawy marketingowe. Jutro o godzinie, której możesz przypomnieć? O której zaczyna się konferencja? O godzinie 15 zaczyna się konferencja z tego projektu. Jeśli chodzi o nas, wpadniemy na drugą część z Wiedźminem. Prawdopodobnie około godziny 18, Być może i na to się spóźnimy. I cóż, niestety live bloga nie będzie, ale na pewno będzie obszerne relacje. Prawdopodobnie po niej spotkam bardzo wielu znaczących ludzi. Będę miał parci na szkło, to może gdzieś się nawet wybije. Także no cóż, dzięki wielkie za przyjście. Dzięki nawet za to, że no już trudno, że nie miałeś mikrofonów. Ja nie wątpię, że nie Ci dużo, ale no trudno jak kogoś, jak kogoś nie stać, nie stać na mikrofon. Ale no słuchaj, stać się na przynajmniej na klawiaturę. Dzięki, dzięki, nawet robimy to. Naprawdę, doceniam to. Mam nadzieję, że będziemy no, częściej robić takie podcasty. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieć mikrofon i no, że będą nasze stałe rozmowy. Bo wiesz, Jasne. zawsze super. Będzie, będziemy łącznikiem. graczy wy. Świetnie. Naprawdę cieszę się, że miałam okazję nawet no, choćby na te kilka pytań coś odpowiedź, choćby chwilę porozmawiać z kimś. No, kto zajmuje się naszymi grami. Z kimś, kto pracuje u największego no, dystrybutora wydawcy w Polsce, czyli CD Projekt. Jeszcze raz dzięki za przyjście. No ja nie dziękuję. Dziękujemy za słuchanie tego fuu coś oryginalnego wywiadu. I zapraszam na następny. Następny wywiad pojawi się, jak? Michał miłość będzie miał czas, czyli prawdopodobnie w następnym tygodniu albo za dwa tygodnie, zależy kiedy przyjdą na tematy. A relacja z samych, no, samej konferencji do projektu pojawi się prawdopodobnie w piątek. Także zapraszamy dzięki wielkie za słuchanie. Eee, mam nadzieję, że będą jakieś hostesy fajne na konferencji. Czy będą? Sprawdźcie w piątek. Na konsolowit